Dzisiaj materiał jest, pod wieloma względami, niezwykły. Występuje w nim Wiktor Żwikiewicz, polski pisarz fantastyczny, którego nie będę nikomu przedstawiał, bo cóż, jeżeli ktoś chociaż trochę fantastyką się polską interesuje, to prawdopodobnie na to nazwisko się natknął. Jeżeli ktoś nie wie, kim jest Wiktor Żwikiewicz, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nazwisko to wyszukał sobie, czy to na encyklopedii fantastyki w sieci, czy nawet na Wikipedii. I po krótkim nawet kuglaniu będzie miał pewien obraz tego, kim ten człowiek jest i co dla polskiej literatury fantastyczno-naukowej znaczy. Nagrania te zostały zarejestrowane na spotkaniu 27 grudnia w warszawskim w warszawskiej w zasadzie piwiarnio, kawiarni Paradoks, gdzie spotyka się stołeczny fandom i nie tylko i powstały dzięki tak naprawdę zaangażowaniu Krzyśka Sokołowskiego, który ściągnął Wiktora do Warszawy na święta i który gościł go przez kilka dni, a który także był pomysłodawcą. Po pierwsze, takiego spotkania, na którym mieliśmy okazję niektórzy z nas poznać Wiktora, bo, bo nie wszyscy mieliśmy okazję wcześniej go spotkać, a inni z nas odnowić z nim znajomość oraz to właśnie z inicjatywy Krzyśka powstały te nagrania. To on... Chodził za mną, przypominał mi, pamiętaj, weź dyktafon. Będzie okazja pogadać, będzie okazja zarejestrować coś fajnego. Wiktor będzie mógł coś ciekawego powiedzieć. Rzeczywiście tak było, chociaż przyznam szczerze, że yy, no cóż. Prezentowany tu wybór około 50 minut to są tylko wybrane wypowiedzi z całej masy materiału, który został zarejestrowany. Jest to jednak materiał surowy. Stosunkowo kiepskiej jakości i być może będę wracał do niego w przyszłości. Na razie, tylko te fragmenty, które w zasadzie zostały zarejestrowane, że tak powiem, celowo. Poruszyliśmy tylko kilka zagadnień. Miałem zamiar porozmawiać z Wiktorem chociażby o komiksie, który jest adaptacją Delirium w Tarsys. Nie starczyło na to już czasu, gdzieś nam to wypadło, ale i tak uważam, że materiał, którego za chwilę będziecie słuchać, jest naprawdę bardzo ciekawym, takim bardzo intymnym spojrzeniem na tego człowieka, na tego twórcę i na jego koncepcję. Rzeczą, z którą koniecznie trzeba się zapoznać, niezależnie od tego, czy twórczość Wiktora Żwikiewicza się zna, czy dopiero zamierza się poznać, a nawet jeżeli gdzieś tam w nawale innych lektur nie ma się na niego czasu, to warto zapoznać się z ideami, które trapią ten e, bardzo błyskotliwy umysł. Zapraszam więc jednocześnie ze względu na charakter materiału chciałbym poprosić, aby nie przeklejać go w innych miejscach. Blok Gniazdo Światów i jego projekty jest jedynym docelowym miejscem. Jednocześnie uchylam, absolutnie uchylam licencję Creative Commons na ten plik, prosząc, aby nie wykorzystywano tych nagrań w innych projektach. Z góry dziękuję za poszanowanie. Jeszcze raz chciałem z tego miejsca pozdrowić i podziękować Wiktorowi, za to, że zgodził się wypowiedzieć specjalnie dla mnie i podziękować Krzyśkowi za to, że zorganizował wszystko i chodził za mną tak długo, aż doszło do realizacji tego materiału. Zapraszam do słuchania. Wiesz co? Byłem na, na urodzinach mojego przyjaciela. Obchodzili przyjaciele 50, nie? I byli strasznie zdołowani, nie? I w pewnym momencie przyszedł ojciec jednego z nich, miał 86 lat, nie? Usiadł, wypił wódkę i nagle wpadły dwa podlotki takie córki tych kolegów, nie? Wskoczyły mu na kolana, nie? <PTSD> On się tak rozstrzadł ja ja o从... I Ach, gdyby tak mieć 50 lat. <laughs> <får> <Jasne> <Laughs> ja pamiętam, jak dorosł tak, gdybym, jak to nie Ciebie ten papier rozszalenie u człowieka, bo zawsze jesteś taki spokojny. Taki... <satakosy> A co ty chciałeś? Chciałem <sad Again feels similar> <sadakosy> o tym Boroniu posłuchać. Chciałeś to nagrać? Tak. Ja sobie tylko tak Ale dobrze, walić, takie nie? rzeczy potem przepadają i nikt nie pamięta, Otóż to trzeba e zachować. Krzysztof Boruń na, na e uschyłku życia wyglądał jak taki pasikonik. Nie? Mały, łysy, e grubiutki, zwykle drzemiący, bo on już tylko właściwie drzemał. Nie? E pilotowała go po Polsce jego córeczka, strasznie sympatyczna, e Katarzyna Boruń chyba i tego. No i Krzysztof Bruni, na przykład na konwentach siadał w pierwszym albo drugim rzędzie i natychmiast drzemał po prostu, nie? W tym czasie y, ktoś robił referat, drugi referat, trzeci referat. Od godziny dziewiątej rano zbliżała się godzina czwarta. Koniec referatów, koniec odczytów. staje prowadzący, pyta czy ktoś ma jakieś uwagi. I w tym momencie podrywała się w powietrze mała łapka Krzysia Brunia ależ proszę panie Krzysztofie. Krzysztof Borów szedł i nagle się okazywało, że ten zimny umysł miał w małym palcu wszystkie referaty, które w ten dzień zostały wygłoszone. Te, które przespał. Kom Nie, o tak, on je przespał, ale on je wszystkie rejestrował, miał zimny, absolutnie perfekcyjny umysł, pełna pamięć, pełna kontrola wszystkiego. Był genialnym facetem, no, no coś takiego. No. Dzisiaj się naciągać na te opowieści. Ja już, ja już dzisiaj coś tylko opowiadam, co było daj nie? Bo przede mną to już tylko... A przede to właśnie... <grym> przede mną przed Tobą jest komiks i przed Tobą jest no, przed gra. Mną jest jeszcze robota. I gra. no i przed Tobą ja ja jest... Wiem, to, co, no to czego, czego Ci jeszcze tu. No no, no, no. No. no, no. Będzie o czymś trzeba powiedzieć, nie ma problemu. no. no. A co to macha ręką do Ciebie? A to mój syn. A co twój? To mój. On będzie się mógł chwalić, że jak miał pięć lat, to zaczął na konwenty jeździć. Teraz ma już sześć. Ma już zaliczony... Słuchaj, jak, odsztyń, ja, miałem pięć, jak, jak ja miałem pięć lat, to yy, do Polski specjalnie, żeby się z moim ojcem spotkać, nie do Polski, nie do w ogóle czegokolwiek, tylko do mojego ojca. Przyjechał z Anglii Melchior Wańkowicz. O. Bo to byli przyjaciele z klasy po prostu, nie? Ja miałem 5 lat. Mój ojciec zorganizował tajne, mm, o której milicja nie wiedziała, spotkania z Malchilem Wańkowiczem podziemne. No i Malchilem Wańkowicz miał spotkania w Bydgoszczy w Toruniu. Ja jeździłem mając 5 lat z Malchilem Wańkowiczem, kurde, no. no To się nie zapomina No rzeczy. no, Ja pamiętam to, pamiętam. Ja wiesz, też no. Wiktor liczę trochę na to, że jak dzieciaki jeżdżą w takie miejsce no, i poznają no. trochę pisarzy. Umaczy, takich ludzi związanych z kulturą to, to potem zostanie to na osiada gdzieś. na mózgu na mózgu osiada tak jak wiesz jak, jak, jak te wszystkie wiesz formacje geologiczne w przyrodzie to, po prostu, no, no. ze względu na mnie są bardzo, bardzo zaburzeni w fantastyce bo miał tydzień jak pierwszy raz obejrzał Dziezdne Wojny <laughs> trudno powiedzieć, że obejrzał większość przespał no no, no, no, no, no no ale to no, no, było wszystko no. No. i teraz się światło. wybieramy na łotra już się dopytuje kiedy. Także wiesz, to zostaje. Oczywiście, tak jak mówisz, wszystko się osadza. No, no. Chodźmy do środka, no, bo wieje. Tak. Nawet tutaj, no, w na tu, albo dokład, na miękkim. Nie, do, do, dokładnie tutaj. Nie? Bo wiesz, bo, e, bo, po po no. prostu wtedy coś zostanie takiego, że będzie precyzyjnie dosyć w miarę nagrane, nie? a no, będzie... Ok. To jest oczywiście w pewnym sensie jajo, ale nie do końca, <laughs> no, no. Przysiek mówił, że cię do roboty zagnał nad mnie. grą. Z zagnął mnie, ale ja się z tego wygnam. Po prostu robię wszystko, żeby tego nie zrobić. Nie? Ale to jest ta gra, nad którą pracowałeś wtedy przed laty, czy to jest, czy to jest coś innego? to jest, ja napisałem kiedyś powieść powie, Bydgosz My ale jako bezdomny ją zgubiłem po prostu, w życiu mi poszło, natomiast był to scenariusz pod grę komputerową nie? którą, którą e, walnąłem kiedyś Krzyszkowi dwa zdania i on zgłupiał nie? I od dwóch lat mnie męczy żeby to zrobić nie? natomiast mam, mam problemy bo niestety w tym czasie, kiedy ja nad tym pracuję i nad komiksem to zdarzyło się coś jeszcze w moim życiu. Otóż odkryłem nowy gatunek zwierzęcia. To jest wielkie odkrycie od czasów Darwina, chyba największe w nauce, nie tylko europejskiej, ale i światowej. Aby to zrozumieć, co zostało odkryte przeze mnie, to trzeba troszeczkę redefiniować pojęcie gatunku oraz środowiska. Otóż My identyfikujemy gatunki, wystarczy właściwie biolodzy, anatomiści i tak dalej, wystarczy jedna zmiana w kostce jakiś tam śródstopia stopia albo jedna kostka w palcu, żeby stwierdzić, że to jest nowy gatunek zwierzęcia, prawda? Wystarczy jeden pryszcz na dupie jakiegoś kornika, inny niż ma normalny tego i my akceptujemy nowy gatunek zwierzęcia. Ale my zapominamy o jednym. Czym się różni tak naprawdę zwierzę, które zdominowało ten świat? Homo sapiens. Homo sapiens to przede wszystkim mózg. I należy szukać cech odmiennych, dla wyszczególnienia gatunku w jego umysłowości, a nie w pięcie czy w dupie, za mm -hmm. tylko w głowie. I teraz, jak należy zdefiniować na nowo pojęcie środowiska? Nam wydaje się, że środowisko to atmosfera, geosfera, to w ogóle wszystko, co otacza Ziemię, czym jest Ziemia. A ja twierdzę, że środowisko nasze to jest środowisko przede wszystkim, w którym porusza się nasz umysł czyli umysł y, człowieka, umysł istoty z gatunku homo, homo sapiens a to jest tu należy uwzględnić informatykę czyli zakres informacji która dociera do mózgu tej całej istoty i, i teraz spójrzmy na historię gatunku homo sapiens ten gatunek się kiedyś wykształcił i tak trwał aż do XX wieku w XX wieku, a, trzeba, trzeba sobie uwzględnić jeszcze jedną rzecz, co by wymuszało w przyrodzie powstawanie nowych gatunków. Super, Super. No. Powstawanie nowych gatunków w przyrodzie wymusza zmiana środowiska. Środowisko, w którym obracał się umysł Homo sapiens. Od dziesiątków tysiąc, e, tysięcy lat było takie same. W neolicie, w starożytności, w średniowiecu i tak dalej. Zmieniło się to w XX wieku. W XX wieku, kiedy pojawiły się środki masowego przekazu, nagle to środowisko informatyczne stało się straszliwie gęste. Dostęp do informacji nie wymaga już upływu czasu. Kiedyś czas był elementem niezbędnym do tego, żeby mieć refleksję, żeby znaleźć dystans wobec informacji, żeby przemyśleć informacje. Dzisiaj nie trzeba. Nie trzeba. System informatyczny takim jest, jakim jest internet, pozwala po prostu sięgnąć do informacji w każdej chwili bez, że tak powiem, upływu czasu. W tempie wymiany informacji następującej w internecie, upływ czasu właściwie przestaje istnieć. Ważne są newsy. Ja twierdzę, że w XX wieku pojawił się nowy gatunek. To nie jest homo sapiens, ale homonis. To jest nowa istota która biologicznie jest pokrewniona z homo sapiens, bo możemy się nawet rozmnażać. Natomiast porozumieć się nie porozumiemy nigdy. Dlaczego? Gdyż Homo homonius, ta nowa istota, która się pojawiła w XX wieku dzięki rewolucji informatycznej, dzięki środkom masowego przekazu, nie potrzebuje już czasu na refleksję, na dystans, na przemyślenie faktów. Ona pobiera po prostu fakty w dniu dzisiejszym, jak to praktycznie odbywa się, jak to w naszym tu środowisku, w naszym polskim, warszawskim, bydgoskim, gdziekolwiek i tak dalej. Otóż co robi Homoniusz? I Homoniusz bardzo chętnie na przykład powołuje się na badania opinii publicznej, które zostały wykonane dzisiaj. Absolutnie nie pamięta tych, które były wczoraj. Nie wyciąga wniosków z tych, które były 10 lat temu. Nie pamięta w ogóle o mechanizmie opinii publicznej w starożytnej w Grecji. Ważne jest dzisiaj. Czy e... realizuje koncept życia w danym momencie? Nie ma w danym momencie. Nie ma przyszłości tak, też trochę tak. jak, jak będziemy szukać dalej, to następnym etapem po homo może być istota, która dojdzie do wniosku, że News dzisiejszy przecież jest tak znowuż ważny i ma mał, m, bardzo malutką wartość wobec newsa jutrzejszego. Więc nie warto mu również poświęcać uwagi. Back to the future, będzie. Tak dalej, tak. Natomiast z czym to jest związane? Dl jeśli taki gatunek powstanie, a według mnie powstał już, to zada należy zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego mechanizmy ewolucyjne, wykształciły, kształcą taką, taką osobowość jak homonisa w przeciwieństwie do homo sapiens. Otóż cechą homo sapiens jest e, indywidualizm. E, indywidualizm to jest coś, co się buduje właśnie dzięki refleksji, dzięki dystansowi, dzięki pewnej pers budowie perspektywy, dzięki dialogowi między e, inter, e, indywidualnościami homoniusz nie potrzebuje indywidualności. Homoniusz yy, re, natychmiast odzywa się na wszystkie wdrukowywane w mózg yy, poprzez reklamę yy, Holender. Ciężko mi to mówić, ale to nazwać informacja. Zwróć uwagę. Yy, homonius yy, jakby to, jak to ugryźć? Homonizm jako, jako jednostka jest szkodliwa w ewolucji społeczeństwa. Jednostka ma własne zdanie. Jednostka może powiedzieć, że doli ten świat, że to społeczeństwo i tak dalej. Dla rozwoju społecznego jednostka jest szkodliwa. Czyli homo sapiens, jako, je, jako e, indywidualność, szczególnie w wydaniu europejskiej rasy, jest szkodliwy. O wiele lepszy jest homonius, homonius który, e, który się nie różni od innego homoniusa, dlatego gdyż posługuje się aktualnymi zapotrzebowaniami, reaguje na aktualne zapotrzebowania rynku. Homoniusa łatwo zaspokoić, bo dzisiaj... To jest piękne, dzisiaj to jest coś warte. Homonius natychmiast zaspokajamy jego potrzeby. Zaspokoić potrzeby homo sapiens dosyć ciężko, gdyż homo sapiens jest narowisty, po prostu. Czyli Każdy jest inny. Ka tak, homo sapiens jest każdy inny, homonius jest każdy właściwie taki sam. Wszyscy są trudniami. Taki sam. I to jest model, model owadziego społeczeństwa, takiego jak pszczoły, mrówki, wszystkie owady. I według mnie to czeka również ludzkość. Czego akurat nie powinienem mówić, ale zwróć uwagę, że ten skrajny indywidualizm tak naprawdę dotyczy wyłącznie Europy, cywilizacji europejskiej, białego człowieka, Ameryki w dużym stopniu, a nie dotyczy już wschodu dalekiego. Tam ludzie żyją zupełnie inaczej. Oni są o wiele bardziej podobni. Powiem tak, szliśmy tutaj do klubu Paradoks. Ja przysłuchiwałem się, się tego, co mówią ludzie i wszyscy przegadywali się. Ja słuchałem, w pewnym sensie zrozumiałem, jakie jest słowo używane najczęściej w tym takim Harmiderze przy się głosu, to było słowo ja. Spróbuj usiąść z Japończykami, z Chińczykami, nie usłyszysz tam w ogóle słowa ja. Oni mówią, rozmawiają między sobą i oni tworzą pewną wspólnotę. Tak jak mrówki, jak pszczoły, jak owady. Tylko my bez przerwy upieramy się, tylko Homo sapiens jeszcze w tym europejskim wydaniu ubiera się przy tym, że on jest ja. I drugi obok też jestem ja nie coś takiego no, jestem coś no coś takiego, no, coś takiego wiesz, no, palnąłem to, nie? strasznie chaotycznie bo ja nie umiem mówić nie, nie, nie, nie na, no, na nie tym polega gawęda mówiona nie, nie piszemy tu artykułu a nic takiego tylko właśnie jest kwestia rozmowy która gdzieś tam pozwala no, no. dlatego ja mówię podcastować no, no. ale wrócimy do tej gry o czym będzie jeżeli będzie bo narobiście do tego podchodzisz. Tak, bo, bo to jest straszliwy, dzi, dziwny przekręt. Ja nie jest, nie ro... Chciałbym w ogóle... Trzeba strasznego wariata, żeby, żeby podjął się tej roboty. Ja mówię, ja mogę wymyślić, ale ja tego nie zrobię już dzisiaj. Nie? Natomiast to, co ja sobie wymyśliłem, to jest po prostu... <śmiech> To jest y, gra, w której, w której, że tak powiem, pewna społeczność y, walczy nie o przyszłość, nie o przeszłość, nie o, o jakąkolwiek rzecz materialną, tylko walczy o swoją tożsamość po prostu. Tożsamość pewnej świadomości, pewnego miejsca w historii tej ziemi, w historii naszej cywilizacji. Po prostu moją znaleźć nasze miejsce w tym. A dlatego to łykno... pomysł był taki, gdyż Bydgosz jest takim prawie martwym miastem, w które nigdy nie miało tej tożsamości. Nigdy nie nie wytworzyło żadnej wspólnoty, a tam e, tam przeminęło się e, w tej grze ma istnieć równocześnie e, mają istnieć bydgoskie podziemia z gestapo e, więzienia z NKWD i z, na, z naszą bezpieką, która, która że tak powiem Katuje akowców, i tak dalej. To jest, to jest taka dziwna rzecz, którą. Cholera, sam tego nie rozumiem, to znaczy, rozumiem, wiem, wiem co chcę. Natomiast... Tak żeby było kilka planów czasowych jednocześnie tak, w to... jednym fizycznym tak, miejscu. Tak, tak, ale to, ale to jest tylko ym, ym, ta grama dwa pudełka, bo to jest to wewnętrzne miasto Bydgoszczu, i to co się rozgrywa, to jest tylko wstępna faza gry. A y, ta gra znajduje finał dużo, dużo poza y, poza tą, tym miastem i poza Bydgoszczą. Cholera, nie opowiem tego, nie, nie, nie przeskoczę. Może nie warto robić spoilerów i zdradzać y, Nie, to akurat nie robi, to nie jest do zdradzania. Natomiast jest, jest to taka y, y, wielość założeń, y, że musiałbym dużo mówić e, rzeczy, żeby powie potem powiedzieć jedno zdanie by było wszystko zrozumiałe. Nie? Trzeba bardzo obstrzelać sytuację. Nie? Natomiast, e, jakby ci to powiedzieć, e, ta e, totalnie wyizolowana ze współczesnego świata społeczność miasta Bydgoszczy, jakiegokolwiek miasta europejskiego, bo to Bydgoszcz jest symboliczna, dlatego że się tam urodziłem, i znam nie. Ale on zostaje w pewnym momencie pewnym mechanizmem naszym cywilizacyjnym europejskim odizolowana zupełnie od naszej rzeczywistości. Jest jak w, zapada, za, zapada się jak w czarną dziurę po prostu. Nie istnieje. I teraz gra polega na wyjściu z tej, w tej, z tej z, e, czarnej dziury i na trawieniu, na trafieniu w uśpione serwery tej cywilizacji, która pozostała na zewnątrz. A w tych serwerach jest zapisa są zapisane gry po prostu, w które gra Twój syn, które Ty może grasz, w które ja grałem. Są gry martwe, zupełnie, bo już niedawno w nikt, nie, nikt nie, w, nie, w te gry nie grał, Ale one w tych serwerach są, drzemią po prostu, są tam za tego. I ty wychodząc z, ty, z, ty, z tego podziemia zaczynasz grać w te gry. Tak jakbyś zagrał na nowo w Diablu albo w jakiegoś tam no, naszego tego Wiedźmina po prostu. Nie? A tak naprawdę co robisz? Nie grasz w grę, ale budzisz na nowo świat bogów, świat mitów. Ci bogowie nagle zaczynają żyć. Oni żyją. To jest świat mitów, który powołujesz do bytu. I oni żyją tak samo. Ci ludzie w tych grach z naszego czasu żyją tak samo jak w czasach greckich. Dla każdego Greka żył, istniał Zeus, Hera, Atena, Mars. To były postacie żywe. Istoty, które decydowały o życiu Ateńczyków, o życiu Rzymian itd. I w moim świecie, w tej grze, ci obudzeni bogowie, bogowie Obu, po, po, obudzone, bo mitologie z gier naszego czasu zaczynają decydować <głos> o świecie. Tym, który się wyłania z tych podziemi. Gdyż oni zaczynają być żywi. Oni znajdują drugie życie. Coś takiego, wiesz, to jest. Tak jakbyś powoływał do życia panteon dla danej rzeczywistości. Tak tak, ten, tak, ten, tak, ten, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Wybierając z tak. Y z kultury tej popularnej tak, tak, ubiegłych wieków, tak. to, co będzie definiowało nowo. O, widzisz dokładnie. Nie zawsze okay. potrafię powiedzieć... Ok, brzmikarkołomnie. No, brzmikarkołomnie. brzmikarkołomnie. No, ale no. przez to może być właśnie ciekawe. chociaż... No właśnie, to specyficzny odbiorca podejrzewam. Wiesz, bo tutaj, być tutaj jest... Do jest tak, tego. ale jest coś takiego, że wiesz, że... Ja nie jest, ja się nie używałem z księżyca, że tak powiem. Moja filozofia, czy moje, moja karkołomność nie może zabić jednej rzeczy. Zwykłej zwierzęcej grywalności. Wiesz? Ta gra ma być dynamiczna. Ma być taka, że yy, każde zwierzę chce w to grać po prostu. I w trakcie w trakcie tej gry się uszlachetniać stawać się istotą myślącą, nie? Czyli na tym dopiero polega Karkołomórz, bo żeby, wiesz, ciężko zrobić na przykład komiks z eseju, nie? Z eseju filozoficznego, ale według mnie można To jest kwestia translacji na zupełnie inne medium. No, no. Naprawdę. No i, i, i po prostu trzeba. jak chcę tą, Krzysztof też chce, chce chcemy ewentualnie podjąć taką próbę y, przynajmniej zamarkowania całej sytuacji i wskazaniu ewentualnych rozwiązań możliwych do zrealizowania jeśli ktoś y, odważy się, powie, a ja to spróbuję zrealizować, nie? I po prostu podejmie się tego, tej rzeczy, to wtedy będziemy po prostu pracowali na tym. dałby wam no. się kontakt w polskim game devie? No. jest dużo ludzi, którzy byliby skłonni zaryzykować no. No. stworzenie mechaniki do czegoś no. takiego, no. No. No. I playability, ale no, to by wymagało gdzieś tam sprzedania pomysłu, tak naprawdę, sprzedania w sensie zaszczepienia komuś tak, to, pomysłu, to nam mnie? Umysł. tak żeby, żeby on chciał żeby to był jego pomysł po prostu nie, żeby on wierze, potraktował ten pomysł nasz jako własny nie? No. nie mamy nic przeciwko temu bo to jest, że ja tak powiem tylko to jest tylko pomysł, który ma, ma właściwie nadzieję, że się coś z tego urodzi ale nie my musimy być ojcami ani matkami. Wystarczy, jeśli będziemy dziadkami tego pomysłu. Nie? No. Zwróć uwagę, już tak, tak na marginesie, ale zobacz, tak dzisiaj jest łatwo. Jak ja robiłem swoje programy komputerowe i założyłem firmę i zbankrutowałem, to jeszcze zupełnie nie było to możliwe do zrealizowania, żeby na przykład taką Bydgosz potraktować przestrzennie jako grę, a dzisiaj to co robi Google z mapowaniem każdego miasta i tak dalej tak. zrobienie te, tej mapy miasta konkretnego, rzeczywistego z jej tego dopisanie potem adresów historycznych i jeszcze, jeszcze tego to już jest prawie zupełnie prostota nie? a jeszcze te 10 lat temu było to niemożliwe strach nie? no. trochę pomyśleć co będzie dalej, bo ja się przyglądam tej rewolucji prawie no. od początku no. I ja sam jestem zaskoczony no, tym, jak, w jakim tempie przyspiesza gdzieś ten rozwój przepływu no. informacji. No. Pamiętam jeszcze, jak się czytało hakerów w połowie no. lat 90., potem ta ekranizacja z Jolie. Człowiek patrzył na to, o rany Boże, co oni robią? Coś nie, niewiarygodnego. To była taka, to cały czas była fantastyka, mimo, że było możliwe. Ludzie sprzed 10 lat na hasło y, o tym, co my teraz mamy na co dzień, co dla nas jest oczywiste, kukaliby się w głowę. Więc, co, to nie, nie, nie, nie ma takiej możliwości. Ale widzisz, ale, ale y, z tym, co ja Ci mówiłem o, y, o tym przejściu, anegdotycznie w dużym stopniu... Jak, jak mówiłem o tym przeskoku yy, trochę anegdotycznie, ale nie za bardzo o tym przejściu homo sapiens, homoniosa, to zwróć uwagę, że co, właściwie współczesne na przykład gry komputerowe już nie mają autorów. Filmy nie mają reżyserów, tylko mają zespoły. Ogromne, gigantyczne zespoły, czyli robią to samo, co robią owady w mrowisku. To jest kultura, to jest Wspaniałe rzeczy robił. Wydawałoby się, że czasami, jeszcze w moich czasach wydawałoby się, że żaden zespół, że potrzebna jest indywidualność, żeby zapanować nad pewnym schematem, nad pewną fabułą, a się nagle okazuje, że zespoły potrafią zrobić rzeczy cudowne również i tam już nie ma, ale już nie ma autora. Tak, ale w przypadku na przykład franczyzy, no. kiedy pracujesz na gotowym materiale, no. tak jak ludzie, którzy pracują, teraz dajmy nad to, nie wiem, nad Gwiezdnymi Wojnami, no. Jeden człowiek nie jest w stanie ogarnąć ogromu informacji, który jest już dostarczany razem z uniwersum. Do tego jest potrzebny sztab ludzi, do tego potrzebny jest operator. Dzisiaj z młodym oglądaliśmy rebeliantów. Aha. Jeden do jednego scena powtórzona bitwy na chod, z imperium kontratakuje. Potrzebny był operator, który był w stanie wykopiować z oryginalnego materiału sekwencję, potrzebni byli animatorzy, którzy byli w stanie ją powtórzyć. I ktoś, kto był w stanie jeszcze tak to ubrać, żeby do nowego produktu pasowało. Więc może stąd, ze względu na to, co mówiłeś na początku, ogrom dostępnej informacji jednocześnie, potrzebny jest zespół, który jest w stanie tą informację opracować. Zwykły człowiek nie jest w stanie opracować informacji. Segreguje ją sobie kanałami, limituje ją, bo inaczej doznałby resetu, w przypadku mm -hmm. overloadu. Ale może dlatego nie ma już kogoś z indywidualnym rysem. To znaczy, może tak, ale jest jeszcze e ewentualność taka, że ten postęp technologiczny jest tak nieprawdopodobny, że może się zdarzyć, że, że zostaną stworzone takie narzędzia, że może je nimi się posługiwać jeden człowiek w totalnej samotni, korzystając wyłącznie z internetu, z całej bazy z, z danych cywilizacyjnych. Tylko potrzebuje narzędzia. Nie? Jeśli te narzędzia zastąpią mu zespół ludzki, to w tym może, może wróci to do pojedynczych autorów również. Jest taka szansa. Boję się, ale... że szybciej niż nam się wydaje. Szybciej. Jest... To jest też kwestia przygotowania, no. wykształcenia. Kiedyś, żeby nakręcić program, potrzebny był świetlacz, tak, dźwiękowiec. Tak, tak, tak, tak, tak. Teraz mamy ludzi, którzy w sieci no. produkują program sami. Mają kamerę, no. mają mikrofon, mają siebie. Oni są osobowością, jednoosobowy ankor. No to rzecz, no. która przyszła z newsów no, właśnie. No, no, no. Wysyłasz człowieka ze statywem, z kamerą no. i z mikrofonem i on sam siebie reżyseruje, prowadzi, wraca do studia, tnie to. Albo nie wraca do studia, no. tylko tnie to na miejscu i wysyła to od razu no. przez satelitę do sieci. No. Mhm. Więc to y, trochę wymóg... Y, skończyła się specjalizacja. Wracamy do pomysłu radzieckiego tak. żołnierza, który tak. zbudował tak. most i go zaminował. Tak. widzisz Byłem byłe w pewnym sensie obiektem takiego eksperymentu, bo Moja córka śpiewa i komponuje w takim zespole folkowym Blackberry Hill. Grają, objeżdżają Europę, z tym śpiewają. No i postanowili zrobić klipa do kolejnej płyty, bo nagrali już chyba trzy płyty. Postanowili zrobić klipa o statusie. Wzięli mnie do lasu. Wzięła mnie ona i jej chłopak po prostu upstrzyli cały las chyba 30 kamerami całą elektroniką i zrobili tak perfekcyjnego klipa. Wszyscy, którzy na to patrzą, mówią taki profesjonalnie zrobiony klip, nie? A nie zrobił tego żaden profesjonalista, tylko, że zrobił to chłopak studiujący na Politechnice Warszawskiej oraz dziewczyna ze sztuk pięknych z Torunia, którzy w ogóle... Wiesz, nigdy tego nie robili nigdy się tym nie zajmowali, pojęcia o tym nie mieli, ale mieli wyobraźnię i poza tym wiedzieli czy chce, czy, co chcą zrobić. Wzięli i zrobili po prostu. Zrobili do tego muzykę, napisali słowa. Ja na to patrzę i mówię, kurde mola, ktoś to zrobił. Kiedyś do takiego klipa potrzeba byłoby co najmniej Wajdzie i, i polskiej szkoły filmowej całej, nie? A to zrobiła sobie od takich chłopczykich taka dziewczynka. No, nie? No. ale wiesz, to jest też kwestia e, możliwości technicznych. no, no tak. Ja tak, pamiętam, tak. że przez... Całe liceum marzyliśmy o tym, żeby nagrywać programy radiowe. Chcieliśmy nagrywać radio. Siadaliśmy w radiowęźle w naszym liceum, to była połowa lat 90. Mieliśmy mikrofon i na taśmę magnetofonową graliśmy program. Teraz Ty przyjechałeś zbyt gorszy. Krzysiek Cię przyprowadził, wydzwonił mnie, powiedział: przynieś sprzęt. Mam japoński wynalazek za kilkaset złotych za parę dni cały ten materiał pocięty, przygotowany i opracowany, odszumiony mm. będzie prawdopodobnie dostępny do usłyszenia na całym świecie. Nie potrzeba sztabu ludzi. Kiedyś siedział facet z nożyczkami i z lepidłem i ciął taśmę. I musiał dobrze uciąć. Jak źle uciął, to było po rozmowie. Teraz, wiesz, technologia dała nam do ręki narzędzia które bardzo ułatwiły robienie wielu rzeczy. Także wiesz, no... no zobacz, młody siedzi, ogląda sobie jak ktoś inny gra w grę. on nie gra, on woli oglądać jak inni grają, woli posłuchać komentarza, usłyszeć czyjąś opinia. Siedzi, ogląda jak ktoś gra w grę. W knajpie w środku Warszawy, przez internet. Wyobrażasz, ja nie wyobrażam sobie, za moich czasów, no. jak w jego wieku, były dwa kanały w telewizji, na jednym leciał Mapet show, na drugim Jerzy Urba. Obydwa były czarno-białe, bo taki mieliśmy telewizor. Mamy narzędzia, mamy możliwość robić rzeczy, o których nikomu się nie śniło. Następuje przewartościowanie pewnych możliwości. Dziękuję. Ja tylko, tylko to, co ja podkreślam. Ten, ten, ten, potrzeba relatywizmu, czyli potrzeba tego czasu. Ludzie dzisiaj bardzo często zapominają o tym, ja im to mówię, młody na przykład ludziom, Tacy, którzy straszliwie są napaleni, tw tworzą, robią i tak dalej. Ja mówię do niego, słuchajcie, ty zmarnowałeś kiedyś dwie godziny, a na tym polega czasami twórczość I przede wszystkim zmarnować dwie godziny patrząc w spławik albo pijąc przyjacielem piwo przy ognisku. Zmarnować ten czas to jest czas najbardziej niezmarnowany tak naprawdę. On jest potrzebny po to, żeby dokonać pewnej syntezy, która przy tej pogoni, przy takim trzymaniu palców bez przerwy na cingiel, ucieka ludziom. Nie? A natomiast to siedzenie przy piwem i marnowaniu czasu to jest cecha homo sapiens. Tak żeśmy czeka, siedzieli przez dziesiątki tysięcy lat cały na olie, żeśmy siedzieli, całe średniowiecze, a to nie był zmarnowany czas. Wtedy się wymyśla różne rzeczy. No. Wiesz, i, I konsekwencja c, e, tego, c, e, czym jest współczesność, to jest jednak w tym średniowieczu w starożytności, tam są początki, zalążki tego co jest dzisiaj. No i, no i tak dalej. No. Tak, jest. jest. Zatrzymam no, A propos takich rzeczy jak ty. Widzisz ja od, od czasu, kiedy jestem z Jarkiem, pracowałem w Magu jakimś i tak dalej i tam mieszkałem, to e, marnuję czas na grę w jedną grę. Wiesz, gram właściwie tylko w jedną grę. Gram w nią już od 10 lat, bo ona się gdzieś chyba w 2000, kiedyś tam piątym się coś pojawiła. To jest falot nie? Taka, taki cykl nie? Wiesz? I wydawałoby się, że marnuje czas, skoro gram w tą samą grę od, od tylu lat. Ja ją znam tak, że wydawałoby się, że znam wszystko. Nieprawda. Bez przerwy znajduję takie rzeczy w tej grze, o których również twórcy tej gry w ogóle nie pomyśleli. Ja znam autorów tej gry prywatnie, nie? To są Kanadyjczycy, Australijczycy i Amerykanie, a przede wszystkim Kanadyjczycy nie? i Australijczycy. oni w życiu im nie powstało w głowie, że oni zrobili coś, o czym ja wiem, co zrobili. Bo przekroczyli pewien próg złożoności, w którym może się pojawić coś, nie, czego autor nie założył w ogóle. Nie? No ja bez przerwy odkrywam coś tam, takie rzeczy, które cały czas um, um, z tej gry robią nową grę. Ona bez przerwy jest dla mnie nowa. Nawet jak dzisiaj bym usiadł, to bym mógł pójść zupełnie inną ścieżką. nie. No, ale ona jest taka otwarta. nie. No. Natomiast, wiesz, natomiast właśnie z punktu widzenia współczesnego człowieka, to ja marnuję czas, jak siedzę, jak patrzę na ten sam spławik, nie? I on tam pink, pink i ryba nie bierze, nie? Ja dni temu zacząłem znowu grać w Dungeon Keepera jedynkę. O, o, o! Poszedłem go pięć czy sześć razy, ale no. teraz gram z no. dzieciakami. Ja gram, a oni mówią, co robić. Pytają, dlaczego, <grym> dlaczego nie atakuję, dlaczego czekam, czemu tutaj... Macja mury. Jest nowe doświadczenie. Oni uczą się strategii, patrząc jak ja kolejny raz przechodzę to samo, więc ja rozumiem czemu ty, że ja bardzo lubię grać w te same gry w kółko. Że... Tak, jest coś takiego, że za każdym razem robisz coś jednak inaczej. Ale tyle, no o tyle, tylko o ile system jest w miarę otwarty, w miarę, że ci pozwala y, pogalopować, to znaczy, że, że tak nie trzymać się tak jak wiesz, jak tego konia byś trzymał na ostro, nie? Ściskał kolanami. Koniowi trzeba, wiesz, da to wie, dać luz, żeby biegnie i my jako, jako użytkownicy y, sztuki, czy użytkownicy tego przemysłu, tego musimy mieć luz, nie? Jak nas się będzie prowadziło sztywno za rękę, to to jest... Chociaż ludzie lubią być prowadzeni sztywno za rękę też. Nie? Na tym polegają filmy, ale wchodzimy teraz w filmy 360, które zmieniają Ci optykę. Za każdym razem film wygląda trochę inaczej, kiedy go oglądasz. Czasem się obejrzysz przez ranie, czasem zobaczysz coś innego, więc... A no widzisz, no pięknie. Są różne możliwości. Technologia. Technologia. Ale ja, ja zobaczyłem ostatnio coś takiego, po raz, zupełnie czego w filmie nie widziałem, a zobaczyłem. Zajrzałem w internecie w legendy mojej młodości i wyciągnąłem taki film Dwa Oblicza Zemsty z Marlonem Brando i jeszcze z kimś. To była ikona mojej, mojej westernowej wiesz, czegokolwiek. Padłem przed tym filmem prawie na kolana, no więc ostatnio sobie go włączyłem, położyłem się na łóżku i zacząłem oglądać. Po 15 minutach chciałem wstać i wyłączyć. Po pół godzinie to już mi było niedobrze. Miałem mdłości. Doszedłem do końca filmu, ale ten film jest obrzydliwą hollywoodzką stampą. Tylko że ja. 30 lat temu tego nie widziałem. No właśnie. No właśnie. A on ma dwa oblicza. Po Dlatego pewnych rzeczy się nie powtarza. Nie da się. Niektórych książek nie da się przeczytać dwa razy. To no, prawda. No, no, no. No, ale to jest suma doświadczeń, suma informacji, które zbieramy, które sprawiają, że na coś patrzymy zupełnie inaczej. Więc. Wiesz, jest, jest takie też powiedzenie facetów, że nigdy się nie wraca do minionej miłości, po prostu. Była, idę dalej, nigdy się nie odwracam, bo wiadomo, że to nie będzie to, nie? To też tak jest. I też jest w tym pewna racja, ale nie do końca. Nie zawsze. No. To znowu znajomy człowiek To jest cała masa znajomych o, ludzi. Panie, Sami znajomi ludzie. Praktycznie. To. Mam, mam Krzysiek. Masz, mam. Krzysiek, mam Krzysiek. Aj, A i ukradzioną mnie rzekę. Powiedziałem Krzysiek. Powiedziałeś Krzysiek, do Nie Marek? Nie, nie Marek. Pomyliłeś się, nie powiedziałeś mi Marek. No. Ty robisz, robisz tylko smodram. Robię, no. Dobrze. robię, robię, robię, To znaczy mam, mam zrobione 360 stron dokładnie, a czekam jeszcze trzy razy tyle. Nie? Dobrze, rób, Tak. byle wyszło. A to znaczy dla Sedeńki nową redakcję, tak? Tak, no, no. Bo muszę to zrobić, bo tam jest, wiesz, młodopolska <laughs> bełko, taki młodopolski, że się postać można. Zjadzić, Ale, nie? To Ale to musi wyjść. Taki, taki taki Baruchy, Słuchaj, ja, ja, musiałem, baga, ja musiałem to zredagować nie, dla sedynki, więc w domu przeklinałem, rzucałem ją na podłogę, plułem, kurde, kopałem, bo to się nie nadaje do czytania w żaden sposób, nie? W żaden, a w, szczególnie współczesny człowiek tego nie może czytać, bo się żygać, w scenie. I teraz, e, jak to zrobiłem tę całą redakcję, usiadłem, rozparłem się i mówię, jest, ale ja byłem genialny kiedyś. <laughs> Bo. Słuchaj, do, ona, jak swoje. Nie, bo ona bo może w tym, jak po sobie pomyślisz, o tym, to jest. To jest, zresztą, zresztą, jest, zresztą, jest Natomiast podane to jest tak, że to jest nie niedo, niedoczytane. Wszyscy to mamy. Ja wracam do tekstu. Przecież się śmiałem do tego Silverbergu, który napisałem. Jaki fajny tekst. Ja kiedyś o Silverbergu napisałem, a ja ten tekst napisałem tak, jeden nie. jedyny tekst w życiu, który napisałem tak pijany, że nie trafiałem palcami w klawisze maszyny do pisania. Słuchaj, musiałem to rano rozszyfrowywać. No. Kiedyś wszyscy byliśmy genialni a teraz jesteśmy wszyscy pierniki, tylko zwolnił, jest. nie, to, nie wie. Ja wiem dlaczego Jeszcze. ten artykuł był taki dobry. No, dzięki piesu zwolnił ci się Kaganiec, krytyka, który Ale więcej, więcej nigdy, więcej nigdy nie, alkoholu nie było. I to samo mi. Maciek Parowski mówi, że kiedyś siedział przy czymś, ale to znacznie przed burzą, więc pewnie przed przy opowiadaniach. i urżnął się i pisało, mówi mi się, pisało tak łatwo, że ja się przestraszyłem. I teraz on w ogóle jak burze pisał parowski, miał kieliszek koniaczku i zaczynał dzień. Popołudnie zaczynał od łyka koniaczku. I ten sam kieliszek kończył o drugiej w nocy, kiedy odchodził Ale, od pracy. Krzysiek, ty myślisz, jak ja pisałem trzeci tom trylogii warszawskiej? Siadałem, otwierałem browar, patrzyłem na czym skończyłem. Otwierałem Google Drive. Tam był długi plik z notatkami, połowę miałem wykreśloną. Patrzyłem, no nie, tych. Yy, tych farian to nie. No to patrzymy. Aha, tu jest takie zdanie. A pies. Czy je bałcie kiedyś pies? Bardzo dobrze, to piszemy ten rozdział. No. I tak robiłem dwa, trzy browary. Wstawałem, była pierwsza, zamykałem plik, wgrywałem go do sieci na Dokładnie tak, tak. To jest takie picie jak Idealnie wody mineralne. To, to jest takie Ta. picie jak wody mineralnej. No? Pijasz trzy jasne, a tylko tak potem straszne literówki. Anegdotkowa jak przez chwilę miałem swoją zabawę w różne dziennikarskie e, starze, to w pewnym momencie naczelna z portalu internetowego przychodzi do mnie i pisze Patryk ale jak ty właściwie pracujesz, że tak szybko? To jest proste, to Hemingway napisał naj, najprostszy przepis. No ale jaki? Po pijaku pisze, przyrzwie i redaguje, tak? Ej, najprościej na świecie, do tego się to sprowadza. W końcu dostałem od nich czeka Danielsa na urodziny i pisał. Hemingway, Hemingway pisał całkowicie trzeźwy i te legendy, której był niesłychanie zdyscyplinowanym pisarzem. Ale Bukowski już I chodzą o nim takie takie Mógł być, ale według jego przepisu mi się dobrze przypisało. Wiesz, to... Tak, tak, co bo ja uwielbiam, ja uwielbiam te, uwielbiam te legendy, tak to, że Chandler nie mógł niczego napisać na trzeźwie. Nie, Chandler nie, Chandler był pisarzem leżącym. O, no, nareszcie mój człowiek. Chłopaki, no ja, chłopaki, ja wam opowiem inną gdotkę. Ja ja... pan... Co może zrobić lera. człowiek, który nie pije na przykład, ani nie zażywa nigdy? A ja nigdy nie piłem ani nie zażywałem niczego, nie? No więc jak tutaj tego? Otóż ja wiele razy się złapałem na czymś takim. Ja, m, zawsze używałem, uważałem, że nie ma to. Czekać, nie wierzę w żadne natchnienia, siadaj facet i rób, nie? No więc siadałem i robiłem, pisałem, pisałem i to było do gówna niepodobne, zwykle. Jest godzina 10 rano, 12, 6 wieczorem. Wszystko jest do gówna niepodobne. Jest godzina 12 w nocy. Yy, Coś tam pisze, jestem półprzytomny, przytomny, nie? Palę papierosa za papierosem, potem patrzę 6 rano, nie? kładę się spać, wstaję yy, i czytam, co ja napisałem. 12 godzin zupełne gówno, nie? A potem ta utrata świadomości między godziną pierwszą w nocy, a szóstą rano napisane wszystko doskonale. Żadnego przecinka Długa nie roz... trzeba było poprawić. Długa rozpatówka. Utrata świadomości po prostu. I tylko no, to jest... po prostu. Mam tak, a, powiem Ci tylko szybko, że to z, ze swojego stania za barem, jak ja Cię zapamiętałem, zanim jeszcze się sobie przedstawiliśmy, no. y, bo to jest dobre, bo w, te, w ten sposób zapamiętałem generalnie Twoją osobę, że podszedłeś do baru, była no, dziewczyna, tak, no. i na chwilę coś tam zagadałeś, złożyłeś zamówienie, odwróciłeś się, ona już miała piwo i powiedziałeś, Ledwo się odwrócę i już jej stawiają. A, I to było... tak, tak, I ty tak, nie tak. musiałeś dopowiedzieć, że to chodzi o Chandlera, <grym> ja już tak, wiedziałem, tak, że będzie dobrze, tak? tak, tak to... tam. Ledwie się odwrócisz, a już ktoś mm. nowy stanie jej drinka. Tak. Ten sam kot był <grym>. no, no. no, no, no, a to tak, pierwsze pogaduchy były ogóle... z, z tych samych? E, tak, tak, tak. Z tych samych wód na